Zgłóż mnie no, la, la, la. Hey. Um, Weź, i zi. No, We, weź mi tutaj kurde ten no, Podgłoś trochę, bo się nie słyszę Okej, okej. Lecimy Chyba, na raz Jau, jau, jau Ej, ej No nic w ogóle, robi chifo czego trzeba No i robię. Yo. Płynę po bicie jak po wodzie, łódka żaglem Ruchamienno miennopanę swoją największą fankę Kiedy wchodzę w bit podaję rymowankę Ona mówi kończ już miś, weź lepiej puść riankę. Fajnie, <grytanie> jak straszne są horrory Widziałem ze dwa razy nawet jeden łeb mi porył Jak można chcieć się bać, jesteście chorzy Ale takie czasy leczą grabarze, nie doktorzy Płynę po bicie, jak powodzi. wodzie łódka żaglem Mój to górnik wydobywa z mori sample Podpieram ścianę, dziękuję ja nie tańczę, wolę stać Na scenie tam wyczyniam dzikie harce Fałszywymi gardzę, oparte na hajsie relacje Oni w stronie ziomeczku najbardziej Przecież znasz mnie, aha te do A do B dokładnie, przecież znasz mnie Lecę dalej, wysoko gdzieś przez tworzach Jestem ptakiem, na niebie chcę dryfować Mów na mnie raper, fenomenalny okaz Wykładam selachę na internety fora Fora ze dwora, na dworze urzęduję Tronem jest ławka, sam sobie jestem królem Ja nie żartuję, schodzę z kopem na scenę Schodzę, bo byłem w niebie, nie dla mnie jest podziemie Ja nie przestaję, przystaję czasem na chwilę Zaliczam pauzę, by zebrać sobie siłę jak Płynę jak po wodzie, łódka żaglem Zawsze z wiatrem, co unosi moją łajbę Mam swoją bandę, w mają manier Szanują panie, noszą dresy, a nie gajer Lecę dalej, wysoko gdzieś przez tworzach Podnieście głowy, w chmurach ma osoba W chmurach ma osoba Ale może czujesz ten Dobra Nie Dobra, ale... dobry, ale dobrak. Dobrak. dobry. Nie? No, i to tyle. Elo. Nie Chyba żartujesz, że nie mam Nie pierdol. Chyba nie mam Spokojnie ja mam zawsze Jezu ale zrobił strach, koleżko.